To są informacje Polskiego Radia 24. Duży pożar zakładu przetwórczego pod Warszawą w akcji 250 strażaków. Atom w centrum spotkania premiera Tuska i prezydenta Francji rozmawiali też o obronności. MSZ analizuje wniosek słowackiego rządu. Chodzi o przelot Roberta Ficy do Moskwy. Minęła siódma. Ewelina Kamińska Zapraszam. Strażacy dogaszają nocny pożar pod Warszawą. W miejscowości Bramki koło Grodziska Mazowieckiego zapaliła się hala suszarni warzyw. Podczas akcji ranny w nogę został strażak. Z urazem trafił do szpitala. Ewakuowano też 19 osób. Na miejscu z ogniem walczy obecnie 250 strażaków, mówił Polskiemu Radiu młodszy kapitan Damian Dolniak. W spaleniu uległo 23 tysiące metrów kwadratowych dwóch hal oraz budynku socjalno biurowego Obecnie mamy lokalizację pożaru, dogaszanie, przelewanie elementów znajdujących się w obiekcie oraz prace rozbiórkowe. Z hostelu, który znajdował się przy zakładzie produkcyjnym ewakuowano 19 osób. Służby zapewniają, że obecnie nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Akcja dogaszania może potrwać jeszcze kilka godzin. Francja będzie traktowana jako jeden z najpoważniejszych partnerów w kwestii najważniejszych inwestycji w energetykę czy obronność, podkreślał wczoraj premier Donald Tusk po spotkaniu z Emmanuelem Macronem. Prezydent Francji złożył wizytę w Gdańsku w ramach międzyrządowego szczytu. O szczegółach Dagmara Kędzior.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 Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Nie wiadomo gdzie odbyła się rozmowa i jakie płyną z niej wnioski. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się wczoraj z Mateuszem Morawieckim. Tematem było Stowarzyszenie Byłego Premiera Rozwój Plus. Wcześniej Jarosław Kaczyński nie wykluczał, że Morawiecki moze, może zostać usunięty z partii. Prezes ugrupowania mówił w Jastrzębiu Zdroju, że stowarzyszenie założone przez byłego premiera to w istocie parapartia.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 Do nowego stowarzyszenia założonego przez Mateusza Morawieckiego dołączyło już kilkudziesięciu polityków Prawa i Sprawiedliwości. O wnioski ze spotkania Morawieckiej-Kaczyński zapytamy naszych porannych gości. Po informacjach Roch Kowalski porozmawia z Piotrem Uruskim z PiS, a po ósmej gościem będzie Krzysztof Kwiatkowski, senator koalicji obywatelskiej. Polska analizuje wniosek o wydanie zgody na przelot z samolotu Roberta Ficy do Rosji, powiedział polskiemu radiu rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Szef słowackiego rządu chce złożyć wizytę w Moskwie 9 maja. Tego dnia Rosjanie świętują Dzień zwycięstwa w II wojnie światowej. Na przelot samolotu ze słowacką delegacją nie zgodziły się już trzy kraje bałtyckie – Litwa, Łotwa i Estonia. Dlatego Słowacy szukają alternatywnej trasy.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 W szpitalach powiatowych w całej Polsce trwa czarny tydzień. Akcja protestacyjna ma zwrócić uwagę na trudną sytuację finansową placówek medycznych. W wielu miejscach pieniędzy brakuje nawet na wypłaty, mówi dyrektor szpitala powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Dariusz Gałecki. Żaden rozsądny pracodawca nie będzie wykonywał procedur, za które fundusz nie zapłaci, no bo to doprowadzi do potężnej zapaści finansowej szpitali. Na razie sytuacja w Tomaszowie Lubelskim jest stabilna, ale w tym roku niestety ale szpital tego prawdopodobnie, Podobnie nie wytrzyma i będziemy niestety się zadłużali tak jak inne szpitale powiatowe. Dziura w Kasie NFZ sięga nawet 18 miliardów złotych. Organizatorzy Czarnego Tygodnia zapewniają, że akcja nie ma wpływu na pracę szpitali i pacjentów. Protest polega przede wszystkim na informowaniu o jego powodach. To były informacje polskiego Radia 24. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 9 do 13 stopni. Nieco chłodniej będzie w górach i na wybrzeżu. Obecnie na wschodzie i miejscami na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim trzymają jeszcze przymrozki. Na południu i miejscami na południowym wschodzie pochmurno i do tego przelotnie pada. Na pozostałym obszarze będzie słonecznie.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 6 minut temu minęła godzina 7, a Państwo słuchają wtorkowego poranka w Polskim Radiu 24. Dziś 21 dzień kwietnia 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Przed nami 111 dzień roku. Słońce będzie nam towarzyszyć prawie do godziny 20. Zajdzie 16 minut przed godziną 8. Dzień trwa już 14 godzin i 17 minut. A imieniny obchodzą Aleksandra, Anselm, Apoloniusz, Bartosz, Felix i Konrad. Najlepsze życzenia państwu przesyłamy. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Piotr Uruski, Prawo i poseł prawa i sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Cieszę się, że przyjął pan zaproszenie do Polskiego Radia 24. Panie pośle, ja ja... Również się cieszę. jakie przesłuchy pana dochodzą po wczorajszym spotkaniu Mateusza Morawieckiego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim? Jest pojednanie w partii? Pozytywne. Widać, że dobra atmosfera. Pozytywne sygnały płyną.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 Tak samo zresztą jak i e, w obecnej koalicji rządzącej. Mówimy o tym, że problemy to są tylko w PiSie, a w międzyczasie Polska 2050 przestała całkowicie istnieć. E, wchłonęła ją Platforma, tak jak i wcześniej Nowoczesną. E, inne problemy są bardzo e, duże. Gwarantuje w chwili obecnej panu, Nie zabraknie nam tymi sprawami. Dlaczego mówimy o tym, że to się dzieje tylko w PiSie? W PiS dzieje się dobrze, idziemy do zwycięstwa. Wygramy przyszłe wybory, jest jedność. Nie wiem, czy widział pan w tvn -ie. TVN pokazywał zdjęcie, które opublikował Adam Bielan, zdjęcie właśnie z kolacji prezesa Mateusza, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Freudowska Pomyłka i premiera Mateusza Morawieckiego. Adam Bielan towarzyszył obu, obu panom. Pan mówi, że, że idziecie razem do zwycięstwa. No, ale to zdaje się, że jest zaklinanie rzeczywistości, bo w rzeczywistości tej realnej Mateusz Morawiecki chyba nie chce iść do zwycięstwa razem z Przemysławem Czarnkiem. To jest już pytanie do, do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Widać te skoro przyszedł na kolację i na tej kolacji była dobra atmosfera, panowie się spotkali, z reguły jak spotykamy się na kolacjach, to rozmawiamy o czymś miłym, przyjemnym, dyskutujemy i myślę, że tak tam właśnie było. Pewnie nowe pomysły na partię, być może pomysły na to, jak właśnie odebrać trochę wyborców na prawo od centrum, a Przemysław Czarnek bardzo dobrze radzi sobie na Odpisu na prawo. I może te dwa y, właśnie skrzydła w partii, w PiSie, y, tak dużej partii, no, spowodują to, że dzięki temu będzie można e, Pani, wygrać. Pani pośle, wybor. tylko gdyby Przemysłowi Czarnkowi szło tak dobrze, to wasze sondaże nie spadałyby poniżej 20%, a obie konfederacje nie prześcigałyby. Ich łączny wynik nie byłby wyższy niż Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie wiem, czy, ten, czy odzyskiwanie wyborców na prawo od centrum się, się państwu udaje. Panie redaktorze, ja już widziałem sondaże niedawno Karola Nawrockiego przed wyborami prezydenckimi i one spadały nie wiadomo jak nisko i wszyscy już wyprzedzali Karola Nawrockiego, a okazało się, że wygrał. Podobnie było w Stanach Zjednoczonych z Donaldem Trumpem. Kamala Harris wygrywała jeszcze na miesiąc przed wyborami we wszystkich możliwych sondażach no i okazało się, że przegrała jak nikt inny do tej pory wie pan, no, może nie do końca ludzie chcą się dzielić w sondażach też tym, co tak naprawdę myślą, a z drugiej strony może też te sondaże wstydzą no no, się no, tak zadeklarować, pod, że umierają Prawo i, i Sprawiedliwość? Robione. Panie redaktorze, szanowni państwo, no, no, widzicie, w ostatnich wyborach prezydenckich nawet sondaże Witpol, wydawało się, że pokazują jasną, wyraźną, wygraną Rafała Trzaskowskiego, była wielka radość w Platformie, a okazało się, że te sondaże nie są trafne, więc nie przywiązywałbym takiej wagi w chwili obecnej. Ja to trochę inaczej, parę, to... panie pośle, zapamiętałem, ale okej. Okay. Zapamiętałem to w ten sposób, że Karol Nawrocki miał rzeczywiście bardzo niskie sondaże na początku kampanii wyborczej. Wraz z jej upływem jego sondaże rosły. A jeśli dobrze pamiętam exit pole, to one były na takiej granicy, że mówiło się, że są nierozstrzygające. Euforia w koalicji obywatelskiej była inną historią. Ale ja wrócę do, do, do Prawa i Sprawiedliwości. No, ja pamiętam tą euforię. Ona nie była Jasne. bez podstawy. Zostawmy to. Idziemy dalej, bo Adam Bielan pisze są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek, a że czasem iskrzy. Kto się lubi, ten się czubi. Więc konkretnie, czy w pańskim zdaniem w mocy jest nadal to ultimatum, że albo Stowarzyszenie Morawieckiego, albo miejsca na listach? Myślę, że rozmowa była... Bardzo jasna i klarowna, zresztą to wcześniej mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, no ale musiałbym być na tej kolacji, a na niej nie czy... byłem, żebym mógł powiedzieć, nie jaka pan była konkretne... nie, ja nie, i chcę, nie jak chcę. to dokładnie wyglądało. Nie chcę też siedzieć z informacji, rozumiem, że pan nie wie, jakie są konkretnie ustalenia i to nie jest zarzut. Oczywiście, ja, wie pan, musiałbym bezpośrednio okay. być na tym spotkaniu, a na nim nie byłem, więc, więc mogę polegać tylko na komunikatach, które, które pojawiają się publicznie, a te komunikaty są dobre, pozytywne o tym, że właśnie są pewne pomysły na, na prawo i sprawiedliwość, na wygraną wyborę. Panie, panie pośle, pan wywodzi się ze środowiska suwerennej, solidarnej Polski, to chciałem jeszcze pana poprosić o odniesienie się do takich zarzutów, które czy też do, do takich teorii, które się pojawiają, że w pewien sposób środowisko Ziobrystów, czy y, związane z Przemysławem czarnym, szeroko rozumiani maślarze próbują wypchnąć Mateusza Morawieckiego z partii. Próbujecie? Nikt nie próbuje nikogo wypchnąć, panie redaktorze. Dyskusja jest sprawą normalną w dużej partii, tak dużej jak PiS, 190 kilka mandatów, w Sejmie największa partia. O tym wszystkim decyduje prezes Jarosław Kaczyński odbyło się spotkanie jak słyszymy po tym spotkaniu są dobre wiadomości o tym, że Dobra, czyli nie wyjdziemy poza ten idziemy do wygranych. Okay, dobrze. czyli mamy ten przekaz i poza ten przekaz nie wyjdziemy kryptowaluty panie pośle Radosław Piesiewicz, szef PKOlu wczoraj na konferencji prasowej mówił, że się nie poda do dymisji i że nie było błędem podpisywanie umów z zonda krypto mimo to, że sportowcom wypłacano nagrody w formie tokenów do których ci nie mają teraz dostępu czy nadal podtrzymują państwo swoje stanowisko, że trzeba było wetować ustawę o kryptowalutach? Panie redaktorze, do y, ostatecznego rozstrzygnięcia jakby tej ustawy y, jest jeszcze czas i naprawdę... Y, Panie pośle, że dwa dobrze, razy rozstrzygaliście tę ustawę. No może czasem trzeba i trzy razy do trzech razy sztuka, jak to się mówi, jeśli coś robimy, róbmy to dobrze. Tak żeby to dotyczy spraw finansowych, bardzo ważnych spraw. Wie pan, dla wielu ludzi kryptowaluty, zonta krypto, to brzmi coś, jakby przyleciało z kosmosu. To są kryptowaluty są sprawą jeszcze dla wielu ludzi bardzo nową. Tworzymy pewne regulacje, opieramy się na rozwiązaniach europejskich. Prezydent ostatnio bardzo wyraźnie wskazał w uzasadnieniu do weta prezydenckiego, że no pewne rzeczy są do poprawienia w tej ustawie. I myślę, że jak będą poprawione, to, to ustawa będzie uchwalona. To nie, to nie jest tak, czy znaczy część Polaków tak. oczywiście pewnie nie wie, czym są tak. kryptowaluty, ale 2 miliony Polaków ma swoje pieniądze zainwestowane w kryptowalutach właśnie i ci ludzie nie mają żadnej ochrony od państwa. Tak, dlatego zróbmy dla nich dobrą ustawę, taką, no tak, żeby mieli ta ochrona, ochronę od te, państwa i co nagle to diable? myślę, że zrobimy dobrą ustawę, będzie przegłosowana, będzie podpisana wtedy przez prezydenta, Będą Polacy czuli się bezpiecznie te dwa miliony, które ma właśnie konta na kryptowalutach i w ten sposób zrobimy, zrobimy to dobrze. Nie w taki sposób, aby na przykład jedną decyzją rządu można było kasować konta, nie tak, żeby można było wyprowadzać za granicę, jeśli te przepisy będą zbyt ostre. Tak jak mówię, no prezydent uzasadnił jednak dość dobrze to, dlaczego ustawa została zawetowana. I, no tak, ale nie, myślę, to swojej to... ale nie przedstawił swojej alternatywnej propozycji. Państwo jako prawo mm -hmm. i sprawiedliwość też nie złożyliście projektu ustawy. Dał, dał pewne wskazówki i myślę, że rząd popracuje nad tymi wskazówkami i, i, i będzie dobrze. Jestem tutaj dobrej myśli, bo, bo potem tą sprawę trzeba należy uregulować, więc, więc na pewno będzie uregulować. No nie, no, panie pośle, ale to coś mi się tutaj nie zgadza, bo pan mówi, że trzeba to było uregulować, co nagle to po diable, a jednocześnie ramię w ramię z prezydentem już dwa razy zablokowaliście ustawę o kryptowalutach. Od listopada, tak, czyli... o dobrej ustawy, panie redaktorze. No tak, ale na razie tak. nie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 Kasować czyjeś konto, bo jest to za duża kontrola. No dobrze, panie pośle, jak pan typu, mówi, no to zróbmy to Mówimy dobrze. o wolności gospodarczej, o demokracji, o konstytucji, o prawach człowieka, o ludziach, którzy mają swoje możliwości. Naprawdę nie, nie zachowujmy się przygotowując ustawę, tak jak w Białorusi, na Białorusi, czy, czy w innych krajach, które zbyt mocno, nazwę to delikatnie, kontrolują to, co się dzieje u obywateli, a już tym bardziej w sprawach finansowych. Pan, Przygotujmy tę ustawę kontroli. i ta ustawa naprawdę Spowoduje, że, że będzie to dobrze funkcjonowało i dobrze działało, tym bardziej w czasach trudnych, czy takich, gdzie gdzie przepływy finansowe są bardzo istotne. Ale pani Potrzebujemy pod pani podatków Sekundkę. dla państwa, bo, bo mamy problem z VAT-em bardzo duży. 50 miliardów nie wpłynęło ale do budżetu. Mamy, mamy, mamy mnóstwo problemów. Bo, przez... ja, ja, ale ja rozumiem. I pan ciągle mówi w pierwszej osobie liczby mnogiej. To przygotujmy ten program, pro, projekt. No to skoro wie, wiedzą państwo jakie są wskazówki od prezydenta, co zrobić, żeby ta ustawa nie była, jak pan to nazwał, białoruska, no to, no, no to nic trudnego. To, to napiszcie ten projekt. Czemu Panie redaktorze, na pewno na pewno będziemy brali udział, bo to rząd ma w tej chwili inicjatywę. Dwa razy się nie ma. Jak już, jak, już, jak, jak, już, jak już zaczął pracę, no to niech tą pracę dokończy i niech zrobi to rząd dobrze. No dobrze, ale że nie jest to żaden oczywiście. Przedstawimy stanowisko klubu, tak jak za każdym razem w parlamencie możemy to zrobić. Zadamy odpowiednie pytania, tak jak posłowie mają prawo zadawać pytania do danej ustawy, do każdej ustawy w tak, ramach... Panie ja, pan ja myślałem, że pan odpowie. pośle, ja myślałem, że pan odpowie. Jak będziemy mówić jednocześnie, to, to nic z tego nie wyjdzie. Ja myślałem, że pan powie, nie ma sensu przygotowywać projektu, bo rząd i tak go odrzuci. A pan mówi, nie ma sensu przygotowywać projektu, bo rząd nad nim pracuje. No to, to, to, to, to tak trochę mi się kłóci z tym, że jednocześnie Pani... dwie propozycje rządu w tej samej sprawie głosowaliście za ich odrzuceniem. Tak, tak jak powiedziałem, panie redaktorze, jasno i wyraźnie prezydent w uzasadnieniu wskazał, co należy w tej ustawie poprawić. Niech rząd ją poprawi i będziemy nad nią no dobra, głosowali. Ale zna pan Rozmawiamy mechanizm działania od prezydenta. Tego, od, od, od, tego, od tego, panie redaktorze, jesteśmy parlamentem, aby przyjmować dobre ustawy a nad złymi się zastanowić i dać je rządowi Ja nie, to chcę, poprawić, ja nie chcę już tutaj to... być złośliwe, ale to też państwa zadaniem jest pisanie ustaw jako posłów, w tym także posłów opozycji. To Natomiast... Oczywiście, panie redaktorze, jasna, jasna sprawa. Jeśli poczujemy, taką, jeśli poczujemy taką potrzebę, napiszemy. Natomiast okay. w tej ustawie niech rząd naprawdę mm. zabierze się do roboty, poprawi tą ustawę, ja która tylko jest przypomnę... i będzie na pewno dobrze. Ja tylko przypomnę, że Karol Nawrocki z reguły, kiedy blokuje w rządowe ustawy, to przesyła projekt do Sejmu, jak sam widziałby ten projekt, jak sam widziałby to rozwiązanie. W sprawie kryptowalut nic takiego nie nastąpiło i to mimo deklaracji prezydenta, że taki projekt do Sejmu trafi. Do dzisiaj nie trafił. Jeśli y, prezydent tak deklarował, to ja ufam w to, że, że tak się stanie i na pewno taka, y, taki projekt ustawy ze strony prezydenta y, wpłynie, bo Żeby... do tej pory pan prezydent Biała bardzo dobrze. Obiecałem, że nie zabraknie nam czasu i na ten temat. Czy namawiacie posłów Polski 2050 do poparcia wniosku o odwołanie minister Henik-Kloski? Panie redaktorze, na pewno bardzo dużo dzieje się teraz i w Sejmie, i w polityce międzynarodowej. I e, oczywiście e, rozmowy w kuluarach sejmowych e, Zawsze trwają. Ja nie mówię, że to jest jakiekolwiek namawianie. To jest pewna dyskusja, która też odbywa się pomiędzy nami, jako posłami, pomiędzy posłami też opozycji i z ław rządzących. One są oczywiście oficjalne czy mniej oficjalne, te rozmowy ale my mówimy o szeroko pojętym środowisku. Widzi pan, ja mieszkam w Sanoku, w Bieszczadach, to jest niedaleko Bieszczady i tutaj polityka klimatyczna ma bardzo duże znaczenie, dlatego że mówimy o lasach państwowych, o zwiększonej ilości parków. My nie mówimy, nie chrońmy przyrody. Chrońmy ją, panie redaktorze, szanowni państwo, ale róbmy to naprawdę mądrze, bo eliminujemy w ten sposób, po pierwsze drewno, które pozyskujemy z lasów, dla firm, ludzi, którzy zajmują się tym od pokoleń. Nieraz, a mówimy o tym, że na tych, na tych, na tych, na tych kolejnych obszarach mają być tworzone parki. Przemyślmy to dobrze, bo naprawdę y, sami sobie podcinamy gałąź, na której siedzimy. Gospodarka drzewna to jest gigantyczna gałąź y, polskiego przemysłu. Jesteśmy drugim co do wielkości producentem mebli w Europie. Zarabiamy na tym. A nie dostarczamy surowca, ograniczamy sobie to wszystko. Dla nas to, panie redaktorze, szanowni państwo, w Bieszczadach tutaj to jest ogromny problem. Tak samo kwestie związane z naturą 2000. Może należałoby przeglądać te programy. Naprawdę mówimy ludziom, żyjcie turystyki, jak mają żyć, jak nie mogą tutaj dokonywać inwestycji, budować pożyć. No bo po wszędzie jest natura 2000. Teren się wyludnia, piękne tereny. Nie no, panie pośle, jak wytniecie lasy, to na pewno turystów będzie bardzo dużo, żeby przyjeżdżać, zwiedzać o, o, te panie, inwestycje. Z pan, pewnością. Panie redaktorze, ja mówię, mądrze to róbmy. Naprawdę, mądrze i z głową, bo, bo w wielu krajach jest i turystyka, i, ja, i są lasy. I panie i jest pośle, ja rozumiem, którą, że jako, jako Jako drewno, drewno. Lasy rosną. Drzewa rosną. A później, tak jak w normalnym cyklu bio biologicznym, dokonują swojego żywota. Zanim dokonają tego żywota... Yy, Panie pośle, yy, żarty do, do, żartami, do, do ale pamiętam do... masowe wycinki drzew prowadzone za państwa rządów. Pamiętam także yy, Lex Developer, które umożliwiło między innymi wycinkę drzew, gdzie popadnie w miastach tak, żeby deweloperzy mogli budować swoje inwestycje i pamiętam także, że zarządzane przez państwa lasy państwowe... Przez państwa, mówię, przez środowisko Solidarnej Polski, według e, e, z zawiadomień do prokuratury, których na działalność lasów państwowych za państwa rządów wpłynęło 60%, na łączną kwotę defraudacji, czy też nie, nieprawidłowego wykorzystania pół miliarda złotych z lasów państwowych. To tyle, jeśli chodzi o lasy państwowe. Panie a pan myśli, że teraz te e, tiry z e, lasami nie jadą, że, że drewno nie jedzie teraz. Jest pozyskanie drewna większe w Polsce niż za czasów PiS-u. nie poszło doskonale, wiem. Nie dalej jak, ja jak rok temu na działce nie obok wiedzy, obok jak się nie... zmieni, to też pewnie będą zawiadomienia do prokuratury. Tak to e, w naszym okay. kraju działa. Natomiast do... Naprawdę, gdyby pan zobaczył tutaj drogi, które prowadzą z zbierze w stronę centralnej Polski, to jedzie samochód za samochodem załadowany pełnym drewna i nikt nie robi dzisiaj z tego afery, a za czasów PiSu było to nie wiadomo jakie afery i nie wiadomo ile to rżnęli to drzewo na, po na potępie, tak każdy mówił, a teraz nie rżną. Teraz jest wszystko dobrze. Piotr Uruski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Dobrego dnia. <głosy> dziękuję panie redaktorze. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu. 24 pytania. Rozmowa polityczna.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 W przeglądzie prasy na początek Rzeczpospolita i pierwsza jej strona podróżnik Marian Banaś od Peru aż po Bangladesz. Zagraniczne podróże byłego prezesa kosztowały najwyższą izbę kontroli ponad 3 miliony złotych. Tak pisze Izabela Kacprzak na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Marian Banaś odbył w latach 1925 25 aż 59 wyjazdów zagranicznych. Niektóre z nich sięgały tak odległych miejsc jak brazylijskie Rio de Janeiro, Meksyk czy Pekin. Rzeczpospolita dotarła do listy zagranicznych delegacji. Średnio prezes Banaś wyłączając dni urlopowe wyjeżdżał za granicę raz w miesiącu. Zawsze towarzyszyli mu współpracownicy. Od dwóch do 5 Delegacje kosztowały ponad 3 miliony złotych, jak już wspomniałem, co daje średnio ponad 50 tysięcy złotych na jeden wyjazd. Zdecydowana większość to wizyty kurtuazyjne lub konferencje Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli Zrzeszających, również Polskę. No i właśnie w ramach tych, w ramach tych wizyt Marian Banaś odwiedził Trybunał Obrachunkowy w Republice Włoskiej. Delegacja do Oslo, tam celem wyjazdu były warsztatowe sztaty dla krajów rozwijających się. Polska do nich nie należy, ale wzięliśmy w nich udział. Największe kontrowersje wzbudza wizyta w Chinach na, na zaproszenie audytora generalnego, a także podróż na Białoruś, mimo wojny hybrydowej, jaką przeciwko Polsce rozpoczął reżim Łukaszenki. No, kiedy polatać, proszę państwa? Kiedy pozwiedzać świat jak nie na urzędzie? Taka okazja może się przecież już za publiczne pieniądze nie trafić. To jeszcze yy, przejdziemy do Gazety Wyborczej, bo tutaj chyba ważny komentarz Arkadiusza Gruszczyńskiego. Nie wiem, czy słyszeli państwo, jeśli nie słyszeli, to dla państwa lepiej wypowiedzi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który y, zrównywał obecną edukację w szkołach z edukacją za czasów nazistowskich w hitlerowskich Niemczech. Arkadiusz Gruszczyński pisze w gazecie wyborczej, arcybiskup Marek Jędraszewski jest jednym z największych szkodników w kościele katolickim. Lista grzechów krakowskiego arcybiskupa jest długa, a jego sumienie jest obarczone szczuciem na kobiety i mniejszości seksualnej mieszającą duchowość z polityką, współpracą z Prawą i Sprawiedliwością, a także dzielenie Polaków. Arcybiskup Jędraszewski wielokrotnie odchodził od misji Kościoła Katolickiego i Watykanu, a na pierwszym miejscu stawiał walkę z wyobrażonymi ideologiami. W ostatnią niedzielę przemawiał na Jasnej Górze. Były arcybiskup podzielił się opinią, że tu cytat wycina się nauczanie historii, nauczanie języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości. Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler. Nauczyć tylko dodawania i odejmowania, aby powstała masa bezwolna do pracy na niemieckich polach szparagowych. Nie można do tego dopuścić. Twarzą kościoła, pisze Gruszczyński, nadal pozostaje arcybiskup Jędraszewski, który opowiada w najświętszym dla polskich katolików miejscu bajki o nazistowskim rządzie Tuska i nie spotykają go za to ze strony kościoła. Żadne konsekwencje. Dwie minuty pozostały do 7.30. Za chwilę informacje i Ewelina Kamińska, a po nich po, nich, po informacjach między innymi Wiadomości Gospodarcze i najnowsze saldo, a po ósmej naszym gościem będzie Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam i proszę zostać z nami.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 Minęła 7.30 Ewelina Kamińska. Zapraszam. Rząd podejmie trzecią próbę uregulowania sytuacji na rynku kryptoaktywów. W Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad nowym projektem. Dwie poprzednie ustawy nie weszły w życie z powodu prezydenckiego weta. Na razie nie znamy szczegółów, nowych przepisów. Zdaniem Jarosława Rzepy z Polskiego Stronnictwa Ludowego tym razem rząd powinien wziąć pod uwagę głos prezydenta Karola Nawrockiego.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 Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tragedii na bydgoskim Szwederowie. Z balkonu na piątym piętrze wypadło dziecko, mówi Jakub Skrzypek z policji w Bydgoszczy.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 Klęska urodzają na rynku ziemniaka, nadwyżka w skali kraju to około miliona ton. Producenci domagają się pomocy resortu rolnictwa, między innymi rekompensat. W Olsztynie rozmawiali o tym przedstawiciele zarządu warmińsko-mazurskiej Izby Rolniczej, mówi rolnik Łukasz Pergoł. Przydałoby się na pewno rolnikom rekompensata za te poniesione koszty, bo hodowla ziemiaka mało, kto wie, to jest bardzo kosztowny, pracochłonny system. No mu trzeba by wypracować systemowe rozwiązania, czyli inwestycje, przechowalnictwo, żeby ci rolnicy mogli ten towar utrzymywać dłużej, żeby łączyli się w spółdzielnie, bo kilkunastu rolników może składować to w jednym miejscu. Mają standaryzowany towar i łatwiej wtedy pozyskiwać odbiorców nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że wesprze producentów ziemi. Na razie nie wiadomo jednak jak dokładnie. deszczu tylko w Małopolsce i na podchalu, tam także deszczu ze śniegiem, ale niewielkie zachmurzenie w całej Polsce, bez chmur nad Bałtykiem. Temperatura maksymalna to 14 stopni, tyle wskażą termometry w województwie lubuskim. W centrum 12-13 stopni, na wschodzie maksymalnie 11 stopni i tyle samo na południu. Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Dzień dobry, cześć. Witam ponownie. Obiecałem, że będzie piłka nożna, ale to za chwilę. Witam, obiecałem, że będzie piłka nożna, ale to za chwilę. Na razie o dyscyplinach siłowych i związanych ze sportami walki, czyli boks, zapasy i podnoszenie ciężarów, a więc dyscypliny, które w historii polskiego sportu obok lekkoatletyki przynosiły nam wiele sukcesów w przeszłości. No dzisiaj też może nie jest źle, może nie jest tak dobrze jak było przed laty, ale też i te dyscypliny może troszeczkę mniej popularne, przyćmione przez wiodące przede wszystkim gry zespołowe, czy piłkę nożną między innymi. Wczoraj w Tiranie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w zapasach. Te zawody rozpoczęły się od rywalizacji przedstawicieli stylu klasycznego. Maribek Salimow to nasz reprezentant, który pochodzi z Czeczenii, Stanie dziś do walki o brązowy medal. Zawodnik rywalizuje w kategorii do 63 kg. Wczoraj wygrał dwie walki z Bułgarem Nikołajem Wiczewem, a następnie z Norwegiem Mortenem Toresenem i dopiero w półfinale przegrał z Rosjaninem Sergiejem Jemielinem, który startuje tak jak inni reprezentanci Rosji i Białorusi pod neutralną flagą w walce o brąz. Dziś rywalem Salimowa będzie Ormianin Karer. Aslan Jan mówi prezes polskiego, były prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, wicemistrz olimpijski z Moskwy Andrzej Supron. Bardzo dobrze wypadł, bo świetnie sobie poradził z zawodnikiem bułgarskim no to jest zawsze klasa, no i z utytułowanym już Norwegiem. Więc...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 Wczoraj z rywalizacji odpadli Mateusz Bernatek, to kategoria 77 kg i Arkadiusz Kułynycz, kategoria 87 kg. O medal imprezy tej rangi, czyli Mistrzostwa Europy trwa walka także w podnoszeniu ciężarów. Zawody odbywają się w Batumi, w Gruzji. Wczoraj 11 miejsce w kategorii 58 kg zajęła... Monika Połka, a zwyciężyła Ukrainka Kamila Konotop. Natomiast w Brazylii Fos de Iguassu rozpoczął się pierwszy w tym sezonie Puchar Świata w boksie. Agata Kaczmarska awansowała do ćwierć w kategorii 75 kg. Polka pokonała Marokankę Monię Turti. O półfinał rywalką kaczmarskiej będzie Australijka Emma Sue Green Tree. Ten pojedynek jutro. Do 1-8 finału awansował Damian Durkacz po zwycięstwie nad Hiszpanem Frankiem Martinezem Bernadem. Dziś Durkacz w rinku spotka się z Kirgizem i Nishonowem. Niszonowem. To pierwszy turniej, odkąd trenerem zarówno kobiecej, jak i męskiej reprezentacji jest Tomasz Dylak.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 Liderem pozostaje broniący tytuł Lech Poznań, który ma trzy punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok i górnikiem Zabrze. W strefie spadkowej Arka Gdynia widzę Fuci Brugbet Termalika, Nie ciecza, ale cały czas ta tabela jest taka bardzo zagęszczona, więc do strefy spadkowej bardzo szybko mogą powędrować w przypadku porażek w następnych meczach zespoły, które są na razie bezpieczne i wyżej nad Arką, Widzewem i Brugbetem. No oczywiście Brugbet troszeczkę stracił w ostatnich kolejkach i ta jego sytuacja jest już bardzo, bardzo niebezpieczna. Na trzynastym miejscu Krakowia, która od wczoraj już jest bez trenera Luki Elsnera. Słoweniec został zastąpiony przez Bartosza Grzelaka na zapleczu Ekstraklasy. Mieć Legnica przegrała z Górnikiem Łęczna 0 do 2. To także była 29. kolejka. Tu na prowadzeniu Wisła, Kraków. No i jeszcze siatkówka. Siatkarze z chatów wywalczyli piąte miejsce w rozgrywkach plus ligi. W decydującym trzecim spotkaniu pokonali w Olsztynie Indykpol. AZS 3 do 2. Przypomnę, że w finale rywalizować będą Bogdanka Luk Lublin, czyli Mistrz Polski i Wicemistrz Polski. Warta Zawiercia o trzecie miejsce zagrają Resowia oraz Projekt Warszawa. Krzysztof Kuzek. Dzięki wielkie. Dziękuję. Do usłyszenia. 7.39 na zegarach. Sankcje na Rosję i ewentualne zawieszenie umowy stowarzyszeniowej Unii z Izraelem. To jedne z głównych tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich w Luksemburgu to spotkanie. Unia wznawia dyskusję na te tematy po przegranej Wiktora Orbana w wyborach. Węgry do tej pory blokowały nowe sankcje na Rosję i nie zgadzały się na nałożenie restrykcji na Izrael. O szczegółach tych rozmów Beata Płomecka.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 To teraz Stany Zjednoczone, bo amerykański wiceprezydent J.D. Vance udaje się do Pakistanu na rozmowy z Iranem w sprawie porozumienia kończącego wojnę. Nie wydaje się państwu, J.D. Vance miał już lecieć wczoraj, ale leci dzisiaj, bo przylatuje w momencie, gdy wygasa rozejm, a prezydent Donald Trump grozi wznowieniem bombardowań. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.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 O 7.42 już prawie mamy połączenie z Adamem Górczewskim, korespondentem Polskiego Radia w Berlinie. Cześć, dzień dobry Adamie. Dzień dobry. Niemieckie Wojsko szykuje się do udziału w akcji w Zatoce Perskiej. Warunkiem jest jednak zakończenie działań militarnych w tym rejonie. To powiedz na początek na czym, miałaby polegać, na czym miałyby polegać działania Bundeswehry? Niemiecka marynarka specjalizuje się w jednym obszarze. Przepraszam, oczywiście jest mocna też w kilku innych, chociaż minister Boris Pistorius, który zapowiedział właśnie to szykowanie się do akcji Zatoce Perskiej i on podkreśla, że stan niemieckiej marynarki jest najsłabszy od II wojny światowej, że rzeczywiście wiele statków było wyłączanych ostatnio. Ale teraz wracając do twojego pytania, ta specjalizacja Niemców i to przeznaczenie, to nakierowanie tej akcji dotyczy rozminowywania, czyli akurat czegoś, co jest bardzo ważnym wątkiem w ostatnich tygodniach rozmów na temat tego, co dzieje się w ciesinie ormus. Niemcy są gotowi do tego, żeby wysłać swoje statki do Zatoki Perskiej, ale właśnie z tym zastrzeżeniem, o którym wspomniałeś. Jeżeli zostanie tam zawarty długoterminowy pokój, tak mówi minister Boris Pistorius, jeżeli sytuacja zostanie uspokojona, jeżeli trzeba będzie tam stabilizować i zabezpieczać sytuację, to wtedy możemy popłynąć tam naszymi statkami, tymi właśnie klasy Frankenthal, które to statki mogą rozminowywać właśnie ten, to miejsce, na które zwrócone są w tej chwili oczy świata, czyli rozminowywanie. W, w ćwiczeniach na to Niemcy właśnie bardzo często mają okręt, okręt, flagowy tej części, która odpowiada za rozminowywanie w czasie wszystkich manewrów sojusz, Sojuszu Północno-Atlantyckiego. To właśnie niemieckie statki często są tymi, które prowadzą w tym obszarze y, ćwiczenia, które pełnią najważniejszą rolę. Adamie, a czy to jest inicjatywa własna Niemców, czy efekt nacisków ze strony amerykańskiej? Ech, tutaj niewiele chcą zdradzać y, Niemcy, którzy y, y, i kanclerz Niemiec i y, y, szef Ministerstwa Obrony właśnie, oni y, zachowują... Y, Podobnie jak inne kraje, ale nie aż tak mocno, żeby mówić, że nie będzie można korzystać na, na przykład z jakiejś tam infrastruktury. Natomiast tutaj podkreśla się w obaj ci politycy, o których powiedziałem, ale także inni mówią o tym, że to nie jest nasza wojna. I tak naprawdę starają się trzymać na pewnego rodzaju dystans. Chociaż jest taka opinia tutaj w Niemczech, że Niemcy są z tych takich sojuszników z NATO najbliżej prezydenta Trumpa dzięki... Dzięki Friedrichowi Mercowi, który zachowuje taki bardzo stonowany, nie krytykuje wprost, nie pochwala raczej i się dystansuje, ale jednak zachowuje jakiś kontakt z Donaldem Trumpem i jest w stanie mu nawet przekazać czasami co i dlaczego sojusznicy pewnych rzeczy jego nie akceptują. Natomiast jeśli, więc ja nie potrafię odpowiedzieć wprost na to pytanie, ale domyślam się i na podstawie tego co eksperci także się domyślają tutaj w Niemczech, to jest to raczej inicjatywa własna taka, która mówi o tym, że my chcemy pokazać, że uczestniczymy w tych w tej sytuacji, że jesteśmy w stanie się zaangażować, jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za to, co tam się będzie działo, ale na naszych warunkach, dlatego jest to podkreślenie, że jak sytuacja będzie uspokojona, to my jesteśmy w stanie wysłać tam nasze okręty. Bo tak się Adamie, zastanawiam, nieco nagło, nagłość, prawdę mówiąc, na ile też ta no, inicjatywa... Na tym polega nasza praca w radio. To, to prawda Zastanawiajmy się. Na ile też na ile to spróbuje połączyć te kropki, na ile też to się wpisuje w te dyskusje o ewentualnych dyslokacjach amerykańskich sił Spekuluje się, że być może baza w Rammstein miałaby zostać ograniczona czy przeniesiona. Nie mówię, że w całości oczywiście, ale część wojsk stacjonujących amerykańskich w Niemczech na przykład do Polski. Oczywiście jest to bardzo gorący temat, bo jak się tylko pojawiła informacja o tym, że Donald Trump może zabrać część swoich żołnierzy i przemieścić ich właśnie z Niemiec między innymi, bo ta nazwa Niemiec się pojawiła w stronę Polski czy w wschodniej flanki, no to zaczęło się od razu zastanawianie skąd, z której bazy i Rammstein wspomniany przez ciebie rzeczywiście było tym miejscem, które mogłoby zostać teoretycznie osłabione, ale tutaj eksperci niemieccy są zgodni, że Amerykanom by się to nie opłacało. Oczywiście. Patrząc na to, jak politykę prowadzi Donald Trump, to trudno powiedzieć, że będą wykonywane tylko ruchy, które się opłacają, które strategicznie są słuszne. Ale eksperci niemieccy mówią, że samo zaangażowanie, sam proces, koszty, które miałyby zostać poniesione, sprawiają, że to przenoszenie baz jest bardzo mało prawdopodobne. Przenoszenie amerykańskich żołnierzy, mhm. nawet części z jakichś tam bas. I, I raczej nie jest to kwestia dealu, to co się dzieje w tej chwili, ta zapowiedź wysłania tam statków, a bardziej takiego, tej niemieckiej inicjatywy, która ma... Pokazać, że Europa też jednak w jakiejś mierze bierze odpowiedzialność, ale na swoich warunkach jeszcze raz to powiem, czyli wtedy, kiedy tam będzie wszystko, kiedy Amerykanie, którzy wojnę zaczęli ją zakończą, kiedy będzie trwałe zawieszenie broni, to my wtedy pojedziemy, bo wiemy, że tam są także niemieckie, a na pewno unijne interesy w Zatoce Perskiej, więc my jesteśmy gotowi do tego. Mówię, my cały czas utożsamiając się z niemieckim państwem. W uważaj, uważaj, uważaj Adamie. Wiem, że może to zostać wykorzystane przeciwko mnie, ale to na potrzeby tej rozmowy wiem, używam wiem, tego jasne. sformułowania niejako, cytując Borisa Pistoriusa i Friedricha Merca, czyli inicjatywa własna. Myślę sobie, że nie tylko logistycznie byłoby to trudne, ale też w pewien sposób społecznie, bo domyślam się, że ci żołnierze, którzy na stałe stacjonują w Niemczech już po prostu zapuścili korzenie właśnie tam, więc ich wykorzenienie z Niemiec i przekorzenienie do Polski mogłoby nie być takie łatwe. Nie byłoby łatwe na pewno yy, i nie jest to brane jako taki realny scenariusz pod uwagę, chociaż rzeczywiście jest to analizowane. Wiesz co, jeszcze, jeszcze Adamie, wiesz co, jeszcze cię dopytam, że tak kolokwialnie, bo mam z twoją depeszę z wczoraj o tym, że rosyjski tak. ambasador został wezwany do Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Niemcy przekazali Rosji, że nieakceptowalne są groźby względem konkretnych celów w Niemczech. Piszesz, że chodzi o groźby pod adresem e, przedsiębiorstw europejskich, które współpracują z Ukrainą. Były trzy niemieckie, logistyczne i zbrojeniowe. Tak. To nie są te największe firmy. Tam jeżeli tam nie ma Rheinmetallu na tej liście. To są firmy mniejsze. Na liście, mówię o takiej liście, która została opublikowana przez niemieckie, przepraszam, przez rosyjskie Ministerstwo Obrony, które wskazały właśnie na to, jakie firmy, jak, że chodziło o przekazanie przez Moskwę takiego sygnału, że my wiemy, kto współpracuje z Ukrainą. Wiemy, kto razem produkuje pewne rzeczy, kto organizuje na przykład przewozy, stąd właśnie te firmy logistyczne. Ja mówię, tam są trzy firmy niemieckie na tej liście. Ja mówię o tym, że one są i logistyczne i zbrojeniowe, dlatego, że niektóre właśnie odpowiadają za oba te obszary. I to nie są, tak jak mówię, ci najwięksi producenci broni, tylko właśnie ci, którzy wchodzą w spółki, które zresztą państwo niemieckie bardzo podkreśla. Niedawno były konsultacje rządowe ukraińsko-niemieckie i podkreślane jest chęć tego, żeby rozwijać to partnerstwo i żeby kolejne produkcje, ale także współpraca, żeby były na linii Niemcy Ukraina. I to nie będzie się na pewno kurczyć, a będzie się rozwijać. I Rosjanie pokazali. Z jednej strony wiemy, kto współpracuje z Ukrainą i że są to potencjalne cele naszego zainteresowania, i stąd ta reakcja niemieckiego MEZ-u, który wezwał. Mm, mm. Rosyjskiego ambasadora mhm. na dywanik przekazał mu notę, przekazał mu swój protest i powiedział, że to w żaden sposób nie osłabi naszych działań. To na pewno nie jest mniejsze naszego zaangażowania na rzecz Ukrainy. Będziemy dalej pomagać temu krajowi. Jesteśmy zdecydowani i taki sygnał w dyplomatyczny sposób został przekazany rosyjskiemu ambasadorowi, żeby pokazać, że Niemcy dalej będą wspierały Ukrainę. I tutaj nic się nie zmieni. I proszę znowu teraz mówię jako Niemcy. Proszę nam nie grozić, dlatego że to może przynieść skutek raczej odwrotny niż ten, którego Kreml się spodziewa. Adamie, to rozwijmy wątpliwości. Skąd pochodzisz z Polski? Z miejscowości, która nazywa się po niemiecku Krone, czyli niemiecka korona, a po polsku nazywa się Wałcz i, i może kojarzyć się z ośrodkami, o, ośrodkiem przygotowań olimpijskich. Ci, chciałem ci pomóc, ale sobie nie pomogłeś. Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Dzięki Adamie, dobrego dnia. Dobrego dnia. A A tutaj w naszym studiu o 7.49 nasza podlaska koleżanka Justyna. Podlaska koleżanka, Justyna Golunka, która od 23 lat mieszka w Warszawie. No ale ale, ale serce na Podlasiu. Tak, ale nie część serca też i w Warszawie. A Trzeba jeszcze to część powiedzieć. serca w redakcji gospodarczej. Tak, a część serca tutaj właśnie jest. Saldo, magazyn gospodarczy. Zaczynamy. Zaczynamy. A zaczynamy od naszej zdolności kredytowej, bo ona spada. Ta, to, jak mówią eksperci, kolejna konsekwencja ataku na Iran. Z danych wynika, że kwiecień przyniósł pogorszenie zdolności kredytowej, za czym stoi głównie wzrost oprocentowania hipotek z okresowo stałą stopą. Dziś jest ono około pół punktu procentowego wyższe niż przed atakiem na Iran. Średnia zdolność kredytowa od początku konfliktu spadła, uwaga, o 30 tysięcy zł. O co chodzi? Dlaczego ta zdolność spada? i jak to jest połączone z tym konfliktem? O tym powie nam bardzo Turek, analityk rynku nieruchomości.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 przed atakiem na Iran do prawie 6,3% obecnie. Niestety, to może jeszcze nie być koniec negatywnych zmian. Dziś wiele zależy od rozwoju wydarzeń na Bliskim Wschodzie. A teraz o działaniach UOKiK-u powiemy na naszym rynku, bo największa na świecie firma rozrywkowa, działająca, na globalny, działająca jako globalny lider w organizacji koncertów oraz sprzedaży biletów, firma Life Nation została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W regulaminie tej firmy znalazły się klauzule, klauzule praktycznie zakazujące wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów, ale co ważne, one były niejasne, na przykład czy można wejść z małą torebeczką, czy z tak zwaną nerką. Druga sprawa dotyczyła ograniczania. Możliwości zwrotu pieniędzy w razie odwołania wydarzenia. To się nie działo tutaj automatycznie. Trzeba było składać specjalny wniosek i te właśnie dwie rzeczy przede wszystkim zakwestionował urząd. O tym mówi Tomasz Chrusny, prezes u.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 niech powiem wtedy, kiedy ten wyrok się uprawomocni. Seldo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 My coraz chętniej robimy zakupy właśnie na tych chińskich platformach. A teraz remontom się przyjrzymy, bo w tym sezonie wiosenno-letnim 40% z nas planuje remont lub większe prace w domu. I większość z nas chce przeznaczyć na ten cel mniej niż 10 tysięcy złotych. Tak wynika z badania Santander Consumer Banku. Polacy w większości koncentrują się głównie na mniejszych pracach, tak by ograniczyć koszty. Tymczasem eksperci Rankomat.pl policzyli koszty gruntownego remontowania takiego średniego mieszkania. I o nich mówi Grzegorz Damczyszak z Rankomat.pl. Gruntowny remont mieszkania o powierzchni 45 m2, w tym roku to wydatek rzędu 67 tysięcy złotych. Około 65% tej kwoty pochłaniają materiały i wyposażenie, a 35% robocizna. Najdroższa jest kuchnia, której remont kosztuje średnio 26 736 złotych. Z kolei w łazience najmocniej widać koszt pracy specjalistów. Sama robocizna to średnio 10 992 złotych. Dla porównania remont salonu to około 13 tysięcy a sypialni 7 tysięcy zł. Oczywiście samodzielne wykonanie przynajmniej niektórych prac remontowych może znacznie obniżyć koszty, a ceny materiałów wykończeniowych są bardzo różne i jest w czym wybierać, mówi Dariusz Witeska z jednej z warszawskich firm remontowo-budowlanych.